Opłaca mi się być maniakiem medialnym, dlatego że od 40 lat czytając prasę, między innymi takie medium, trafia mnie raz, niezbyt często, na znakomite artykuły, które pozostają w mojej pamięci bardzo długo i są zaprzeczeniem prawdy, że źródła prasowe. Są krótkotrwałe i tylko chwilowe. I tak kilka lat temu natrafiłem na artykuł w Rzeczpospolitej pani profesor Bukraby-Rylskiej, profesor socjologii, pod tytułem Parytet jak numerus clausus. Znakomity tekst. To tekst yy, merytorycznie wzorcowy, krystalicznie klarowny, logiczny, nie zawierający zbędnych dygresji, świetnie, prosto napisany. Według mnie to lektura superobowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami cywilizacyjnymi. Autorka, autorka stworzyła coś na kształt wzorca argumentacyjnego. Otóż mój zdecydowany sprzeciw, czytamy w artykule, budzi wyraźna w postulatach środowisk feministycznych intencja klasyfikowania ludzi według ich cech biologicznych i przypisywanie im na tej podstawie określonych charakterystyk. To, że jestem kobietą bądź mężczyzną, podobnie jak fakt, że jest się członkiem tej czy innej grupy etnicznej, w niczym nie przesądza o predyspozycjach, wartościach i interesach reprezentowanych przez poszczególne osobniki. Taki naturalistyczny redukcjonizm został dostatecznie skompromitowany, by wydawać by się mogło, w koncepcjach rasowych. Zawiódł też najwyraźniej już na początku inicjatywy podjętej przez feministki. Okazało się bowiem, że są kobiety myślące inaczej. Koniec cytatu. Nie ma żadnego uzasadnionego powodu, aby płeć nie ograniczała, jak chcą genderowe aktywistki, preferencji seksualnych, ale jednocześnie determinowała światopogląd. Krytykowana postawa nasuwa na myśl porównania z rasistowskim, a wręcz nazistowskim poglądem na świat i ludzi. Mamy tu również do czynienia z typowym dla skrajnej lewicy i równie skrajnej prawicy, która okazuje się lewicą, czyli narodowi socjaliści, kolektywistycznym podejściem do zagadnień społecznych, wystarczająco, a może jednak nie, skompromitowanym przez doświadczenia historyczne. Y cytuję panią profesor, nie sposób zgodzić się z kolejnym twierdzeniem, że reprezentacja grupy w danym gremium powinna odzwierciedlać liczbowy udział tej grupy w całej populacji. Przede wszystkim powraca absurdalne kryterium biologiczne, wzmocnione o skrajnie kolektywistyczną przesłankę. Jeżeli ktoś został zaliczony w dodatku nie przez siebie do tak zdefiniowanej grupy, nie ma prawa tego podważać. Z takiego kolektywistycznego podejścia, z niewielką tylko dozą surrealistycznego poczucia humoru, można wywieźć budujące hasła i zamiast kobiety na traktory, czy też lodzia na milicjantkę, zawołać gromko kobiety do rad nadzorczych i zarządów spółek. Taki gender jako nowa dyktatura ideologiczna, uszczęśliwiająca na siłę nieświadomych zagrożenia ludzi, unosi się nad Europą i stanowić ma nowe opium dla mas. Wszyscy ci, którzy chcieliby wprowadzić płciowy numerus clausus jako zasadę zupełnie nienaturalnego doboru społecznego, muszą liczyć się z konsekwencjami równie absurdalnymi jak tak zwana postępowa propozycja. Cytuję. Gdyby ściśle stosować zasadę proporcjonalności, należałoby pomyśleć nie tylko o kobietach w ogóle, ale też o kobietach pięknych, narażonych na molestowanie i brzydkich, niechętnie zatrudnianych, zwłaszcza na pewnych stanowiskach, o kobietach z nadwagą, rudych, okularnicach, nie mówiąc już o niepełnosprawnych, czy po pięćdziesiątce. Koniec cytatu. Tak to bywa. Kiedy nie wystarczają już różnym gorliwcom po prostu prawa człowieka i obywatela. W ten sposób, ze świata otwartego i demokratycznego, w którym żadne determinizmy nie przesłaniają nam żywych ludzi, lądujemy w społecznym kiblu. Hordy zdeterminowane płcią, preferencjami seksualnymi oraz samobójczymi wizjami życia i śmierci będą rozdrapywały rzeczywistość w imię swoich ogólnoludzkich interesów. I znów cytat. W tym drugim przypadku nie jest możliwe jakiekolwiek współdziałanie pomiędzy różnymi grupami. Wszyscy są trwale uwięzieni w wyznaczonych przez biologię rama, a złamanie lojalności naraża co najmniej na niewybredne inwektywy. Współczesne środowiska feministyczne zdają się stosować jeszcze bardziej niż czynili to naziści czy marksiści uproszczone schematy w postrzeganiu struktury społecznej. Staje się ona uboga i archaiczna. Zamiast wizji wielu raz, czy klas feministki proponują idealnie dychotomiczny podział ludzkości według płci. Nie widzą żadnej szansy już nie na sympatię, ale i na empatię, racjonalne porozumienie, czy choćby wykalkulowaną transakcję między przedstawicielami zantagonizowanych grup. Czeka je tylko konfrontacja w ramach ustalonych z góry parytetu. Koniec cytatu. Nie będzie indywidualności. Będą tylko grupy od duszy zbiorowej realizujące swe partykularne cele, ostrzega nas Izabela bukra -Barelska. Autorka, jak już wyżej zauważyłem, dostarcza nam fenomenalny zestaw argumentów przeciwko tandetnej propagandzie feministycznej. Zestaw ten jest tak wzorcowy, że chciałbym, może to zabrzmi naiwnie, ale nie szkodzi, yy, nazwać go wzorcem Bukraby. Pamiętajmy o wzorcu Bukraby podczas naszych dyskusji z rozmówcami nieprzekonanymi do racjonalnego rozważania kwestii ideowo-cywilizacyjnych.